W okresie kotwicowego szaleństwa Rudy sporządził własnoręcznie ponad dziesięć dużych stempli kotwic z chytrze obmyśloną poduszeczką nasyconą farbą. Sprawa nie była łatwa. Chodziło o to, żeby wielki stempel dał się łatwo ukryć, a poduszeczka nie plamiła ubrania. Nie wdając się w szczegóły tego pomysłu, trzeba stwierdzić, że przez kilka wieczorów z rzędu stemplowało się dom po domu z templami kotwic rudego. Drugi wynalazek był jeszcze bardziej pomysłowy. Wynalazca nazwał go wiecznym piórem. I tego wynalazku nie będziemy tu opisywać. Wystarczy powiedzieć, że za jego pomocą można było pisać farbą wielkie i grube litery na wysokości 3 do 4 metrów. Ku pochwale Rudego stwierdzić należy, że wieczne pióro było niewielkie i łatwo dawało się ukryć nawet pod marynarką. Dodać trzeba, że w czasie pisania wiecznym piórem zbyteczne było maczanie go co chwila w farbie. Całe słowo pisało się jednym zamachem. Takim to piórem wykonano między innymi poprawkę na wielkim szyldzie zawieszonym na wysokości pierwszego piętra nad urzędem Arbeitzamtu przy Nowym Świecie. Szyld głosił, jedźcie z nami do Niemiec, zaś po poprawce na szyldzie widniało, jedźcie sami do Niemiec. Sława tych dwóch wynalazków poduszki do stempla i wiecznego pióra nie zadowoliła ambicji Rudego w sezonie kotwicowym. Postanowił dokonać jakiegoś większego czynu odwagi. Zadanie takie sam sobie określił, zaplanował i mimo rozwalenia się w ostatniej chwili planu, ku dużemu zdenerwowaniu przyglądających się tej akcji kolegów, wykonał. A było to tak, któregoś dnia Rudy postanowił wymalować wielką kotwicę na pomniku lotnika, stojącym w centrum placu Unii Lubelskiej. By zamiar wprowadzić w czyn, zdecydował za pomocą swoich kluczy do lamp elektrycznych i przy pomocy kolegów, Pogasić wszystkie lampy na placu Unii i w mroku ciemności wymalować kotwicę. Chytry plan gwarantował bezpieczeństwo i powodzenie. Pierwsza jego część wykonana została bez zarzutu. O późnym zmroku światła pogaszono, i Rudy w jednej z najbliższych bram szykował się ze swym wiecznym piórem do ataku na pomnik. Tymczasem w ostatniej chwili. Licho przyniosło na plac mistrza odgaszenia i zapalania ulicznych latarni. Ten najpierw zdumiał się, widząc ciemny plac, a potem pośpiesznie zaczął zapalać lampy. Rudy i jego koledzy trzęśli się z irytacji, gdy poczciwiec z każdą minutą wzmacniał światło placu. Kiedy wreszcie odszedł, była za piętnaście minut dziesiąta. To znaczy za kwadrans zaczynała się godzina policyjna. O ponownym zgaszeniu lamp Mowy już być nie mogło. Trzeba było albo zaniechać roboty, albo natychmiast malować kotwicę i umykać do domu, by nie zostać zatrzymanym przez nieprzyjacielski patrol uliczny. I Rudy, ten intelektualista żyjący w świecie myśli ludzkiej, wbrew rozsądkowi wybrał szaleńczą decyzję. Wyjmując swe wieczne pióro, począł iść szybko ku pomnikowi. Jego przyjaciele Stojący w różnych częściach placu zamarli w niepokoju. Na placu Unii wychodzi Aleja Szucha. Tu zmierza wylot ulicy Puławskiej, Marszałkowskiej i Bagateli oraz paru innych ulic zamieszkanych w znacznej części przez Niemców, przede wszystkim przez policjantów i gestapowców. W pełnym świetle szeregu lamp mała postać Rudego zbliżała się do stojącego w samotnym centrum pomnika. Już podszedł, skacze na stopnie i gdzieś wysoko w górze zaczyna swym wiecznym piórem malować kotwicę. Gdy to robi, na placu panuje zwykły o tej porze i w tym miejscu ruch. Jeżdżą tramwaje, przejeżdżają auta, śpieszą do domów dziesiątki zapóźnionych przechodniów. Każda sekunda obserwującym to wszystko kolegom Rudego wydawała się wiecznością. Lada moment mogło się stać coś bardzo złego. Nic się jednak nie stało. W minutę potem Rudy siedział już na rowerze i razem z Zośką pędził do domu. — Cóżeś ty zrobił, wariacie? Jak można było tak lekkomyślnie i niepotrzebnie się narażać? Rudy nic nie odpowiedział. Jechał w milczeniu, tylko na wargach błądził mu ledwo uchwytny, kpiący uśmiech. Mały sabotaż był w tym okresie najważniejszą pracą buków, ale nie jedyną. I Zośka, i Buki, i większość nowo zaciągniętych towarzyszy walki mieli zainteresowania szersze i pełniejsze. Ambicją ich było te pełniejsze i szersze zainteresowania wcielać w życie. A Boga walka prowadzona dziś jest koniecznością i potrzebą, ale przecież istnieć będzie dzień jutrzejszy. Do tego jutra trzeba się również przygotować. Jutro to powstanie zbrojne. I jutro to praca Pokojowa dla Polski. Wykonując więc zadania mało sabotażowe, młodzi ludzie kończyli swe szkoły i to na ogół z dobrymi wynikami, równocześnie na zebraniach dyskutowali zagadnienia społeczne, etyczne, ekonomiczne i równocześnie organizowali ćwiczenia mające być zaprawą do żołnierskiej służby w powstaniu. Powstanie! Gdy puści się wodze wyobraźni, widać pola i lasy przemarsze i biwaki, zasadzki i pościgi. Zośka łatwo powiązał te obrazy z dawnymi przedwojennymi wyprawami harcerskimi w lasy i pola. Co parę tygodni rozjeżdżały się i rozchodziły zastępy szaro szeregowe w świat. I znów, jak ongi przed wojną, były noce w szumie drzew i dziesiątki kilometrów wydeptanych polnych dróg, Znów oczy szukały dróg na mapach, znów języki ognia lizały metal polowych kociołków i znów siedziało się wokół rozżarzonych głowni gawędząc i śpiewając półgłosem. Jednego z wrześniowych dni Zośka postanowił na zapoczątkowanie sezonu energiczniejszego przeszkolenia żołnierskiego zorganizować duże ćwiczenia całego chówca szarych szeregów, którego wówczas został komendantem. Było tego towarzystwa wtedy już niemało, prawie setka ludzi. Po raz pierwszy cała ta gromada miała się zobaczyć razem, na obszernym terenie leśnym. Koncentrację poprzedzała sieć ćwiczeń i prób, przez które przechodziła każda z piątek. Pomysłowość Zośkowego Sztabu i jego własne zdolności organizacyjne uczyniły z tych ćwiczeń coś, co na długie miesiące utkwiło we wspomnieniach uczestników. Każda z piątek... Otrzymawszy krótką instrukcję wyjściową z podaniem kierunku i czasu dojścia, natykała się kolejno na zupełnie nieoczekiwane sytuacje, które musiała rozwiązać. Tu trzeba było w ciągu pół godziny zorganizować przeprawę przez rzekę, na której nie ma kładki, tam spuścić się po linię z piętnastometrowej wysokości, gdzie indziej w szybkim tempie zrobić szkic. Była i strzelnica, było i gorączkowe budowanie rowu strzeleckiego. W ćwiczeniach tych czuł się jak w raju przede wszystkim Alek. Na czele swej drużyny szedł trasą przeszkód jak na zawodach. Wyprzedzał innych, śmiał się i dowcipkował. Jakimś psim węchem nieomylnie trafią najkrótszą drogą tam, gdzie należało. Już o zmroku wokół wielkiej polany kończyły się schodzić piątki. Jeszcze żadna nie wyszła na polanę. Był rozkaz tkwić w poszyciu lasu i nie pokazywać się innym do czasu odpowiedniego sygnału. Gdy wreszcie Zośka dał oczekiwany znak, polana zaroiła się w ciągu paru minut. Chłopcy patrzyli nawzajem na siebie podnieconymi, zdumionymi oczyma. Po raz pierwszy widzieli się w takiej masie. Po raz pierwszy owiało ich to specjalne poczucie siły i mocy, które daje liczba. Było już jednak tak szaro, a linia zbiórki była celowo tak rozciągła, że nie mogli dokładnie rozpoznać swych twarzy. Zośka wiedział, jak należy rzecz robić. Oto stoi przed frontem swego chówca. W ręku trzyma kartkę papieru, na której po naradzie z Radlewiczem napisał specjalny na tę chwilę rozkaz, który jest programem. Obok Zośki stoi jego wierny przyjaciel, Rudy. Zośka podaje mu arkusz. Rudy. Wydaje odpowiednią komendę i czyta. Rozkaz L3-42, MP, 12 września 42. druchowie bierzecie dziś udział w ćwiczeniach chówca Mokotów Górny. Mimo, że już trzy lata znajdujemy się w niewoli, mimo niedostatków, braku najpotrzebniejszych środków do życia, mimo palmi, roświęcimia, wawra, mimo bestialskiego szału wroga, Mimo tego wszystkiego, odbywamy tu dziś swoje ćwiczenia, aby zacząć nimi ostatni etap naszych zmagań, aby stać się prawdziwymi żołnierzami Polski walczącej. Staniemy się nimi wtedy, gdy dzięki swemu wyszkoleniu potrafimy spełnić zadania powierzone nam w chwili decydującej. Ale nie tylko wyszkolenie decyduje o naszej wartości bojowej. Czynnikiem jeszcze ważniejszym będzie bojowy duch żołnierski, który ukształtować się może tylko w walce Dlatego stoimy mocno i stać będziemy nadal na różnych odcinkach walki podziemnej prowadzonej z wrogiem już dziś Chociaż walkę tę prowadzi się bez broni w ręku, jednak można w niej rozwinąć w sobie odwagę, karność, zdolność brania na siebie odpowiedzialności tej jedynej w swoim rodzaju szkoły charakterów, jaką jest walka podziemna, nie wolno nam przeoczyć. Byłoby jednak źle, gdybyśmy poprzestali na przygotowaniu się tylko do walki zbrojnej, a zapomnieli o tych rozlicznych obowiązkach, jakie czekają nas w Polsce niepodległej. Naszym celem jest nie tylko wychowanie żołnierskie, ale ukształtowanie pełnowartościowego obywatela, zdolnego nie tylko do służby wojskowej, lecz do jak najszerzej pojętej służby obywatelskiej. Czasu mamy mało. Wielka chwila odzyskania niepodległości zbliża się. Nadejdzie czas, w którym okaże się, czy podołamy obowiązkom, jakie na nas wtedy spadną. Obyśmy nie byli nieprzygotowani. T. Kotwicki, komendant chówca Mokotów Górny. Wieczór spędzili przy ognisku. Śpiewali półgłosem, gawędzili, śpiewali mało. Echo zanadto niosło w dal nawet te przytłumione głosy. Za to języków nie żałowali. W śmiechu i podnieceniu opowiadali perypetie dopiero co odbytych ćwiczeń. A potem słuchali Rudego, który nawrócił do podstawowej myśli rozkazu Zośki. Życie byłoby nędzne i zawstydzające, mówił Rudy, gdybyśmy skupiali się tylko na przygotowywaniu do zadań jutra a nie brali udziału w walce już dziś. Ale życie byłoby głupie i bezsensowne, gdybyśmy żyli tylko walką dzisiejszą, a nie przygotowywali się do jutra. Zaś przygotowanie jutra to nie jeden tor, to dwa tory. Szkolenie żołnierskie do jawnej walki żołnierskiej i szkolenie się naukowe, zawodowe, społeczne do pracy cywilnej w Polsce. Mam odwagę powiedzieć, że moją osobistą ambicją jest nie tylko bicie rekordów w małym sabotażu. Chcę także kiedyś bić rekordy jako technik i człowiek, żeby ruszyć z miejsca tę przeklętą bryłę świata, żeby dopomóc do nadrobienia tych przeklętych zapóźnień nad Wisłą. Zośka milczał, nic nie mówił. Zośka nie lubił przemawiać, nie lubił występować publicznie. Robił to tylko wtedy, gdy ciążył na nim mus. W nocy wszyscy porządnie wyziębli, zaczęły się bowiem jesienne chłody. W półmroku świtu już była pobudka i poszczególne oddziałki, jeden po drugim, różnymi drogami w odstępach, wracały do miasta. Zośka, Rudy, Alek i paru innych postanowili maszerować pieszo do granicy miasta. Chcieli się rozgrzać marszem, chcieli być dłużej ze sobą, Chcieli jeszcze pogadać. Godzina mijała za godziną, w rytmie równych kroków, a oni wciąż rozstrząsali to, czym żyli. Zbliżało się południe, gdy Zośka i Rudy wysiedli z tramwaju w centrum miasta. Byli już tylko we dwójkę. Zmęczeni, zakurzeni, głodni. Zastanawiali się chwilkę i wreszcie poszli tam, gdzie ich w tej chwili obu najbardziej ciągnęło. Hala była koleżanką siostry Zośki. Miała zawsze gorącą herbatę i prawdziwy cukier, a przy tym czyniła na każdym z obu przyjaciół jakieś szczególne wrażenie. Teraz znów siedzą u hali. Oczyszczeni i niecierpliwie czekają na gotującą się herbatę. Właściwie siedzą tylko Hala i rudy, który ze zgorszeniem patrzy na Zośkę Zośka położył się na tapczanie I najpierw uśmiecha się w milczeniu A potem parskać zaczyna jak młody źlebak Czego się tak cieszysz? Pyta nieco podrażniony Rudy Do diabła, bo lubię jak mi promienie słońca grzeją twarz Kala również zaczyna się śmiać Wstaje i nakrywa do stołu Obaj młodzi ludzie wodzą za nią oczyma i milczą.